Ja żywa. W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Myślimy rok 1956, mówimy Polski Październik, czas politycznego przełomu. Władysław Gomułka po uchyleniu zarzutów z 1949 roku o odchyleniu prawicowo-nacjonalistycznym wrócił do gry jako pierwszy sekretarz PZPR. Jego cel socjalizm z ludzką twarzą. Gomułkę poparli naród, prymas i wolna Europa. Stalin, taki, Stalin, to, to Wydarzenia października 1956 roku były konsekwencją tego, co działo się za naszą wschodnią granicą. W lutym i marcu obradował 20 zjazd KPZR w Moskwie. Przywódca ZSRR Nikita Chruszczow wygłosił tajny referat o kulcie jednostki i jego następstwach. Skrytykował Stalina i jego system zbrodni. To był wstrząs w świecie komunistycznym. Dziś oburzliwym 1956 roku. Entuzjazmie Polaków i nadziei na lepszą Polskę. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki. Historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Dobry wieczór, witam serdecznie. Historia Żywa. W lutym i marcu obradował 20. zjazd KPZR w Moskwie. W Warszawie, jeszcze przed zakończeniem zjazdu, w tygodniku po prostu, ukazał się artykuł Na spotkanie ludziom za K. o rehabilitacji akowców. Tuż po zjeździe do stolicy dotarła niespodziewana wiadomość, że zmarł Bolesław Bierut, przebywający wówczas w Moskwie. W PZPR nasiliły się walki wewnętrzne dwóch frakcji, Natolińczyków i Puławian, Edward Ochab kompromisowym pierwszym sekretarzem. KC zdecydował o upowszechnieniu wśród aktywu partyjnego referatu Chruszczowa. Aresztowano funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W kwietniu Sejm ogłosił amnestię. Rozpoczęły się majowe rozmowy z Władysławem Gomułką. Z Londynu do kraju wrócił Stanisław Catmackiewicz. Czerwiec przeniósł protest poznańskich robotników, krwawo stłumiony przez wojsko i milicję. Sytuacja w Polsce niepokoiła Moskwę. Do Warszawy przyjechał wtedy radziecki premier Nikołaj Bułganin. Zaś w październiku zjawiła się specjalna delegacja z samym Nikitą Kruszczowym na czele, która wyjechała na drugi dzień, kiedy Gomułka, Ochab i Cyrankiewicz przekonali pierwszego sekretarza o Sojuszu i Przyjaźni Polski i Związku Radzieckiego. Ósme plenum partii przyniosło gruntowne zmiany w najwyższych władzach. Gomułka już jako pierwszy sekretarz, niedawna ofiara okresu błędów i wypaczeń, był fetowany w całej Polsce, także podczas słynnego wiecu na placu defilat w Warszawie. Polska Ludowa miała być już nie taka jak w czasach stalinowskich, choć w grudniu 1956 roku zostały utworzone, wyposażone w hełmy i pałki zmotoryzowane odwody Milicji Obywatelskiej, ZOMO. Na fali październikowych zmian uchwalono nową ordynację wyborczą. Uwolniono prymasa Stefana Wyszyńskiego, który wcześniej napisał w tajemnicy tekst odnowionych ślubów jasnogórskich. Odwołano ze stanowiska ministra obrony narodowej Konstantego Rokosowskiego, który wyjechał do ZSRR. Polsko-radziecka deklaracja przewidywała umorzenie naszych długów. Kredyty na dostawę zboża, zwiększenie repatriacji Polaków ze Związku Radzieckiego. Przywrócono działalność ZHP, dzielił się ruch młodzieżowy. Sejm przyjął ustawę o radach robotniczych, uchylono wyrok biskupa Kaczmarka. Państwo miało już nie ingerować w obsady kościelnych stanowisk. Rozwiązywano spółdzielnie produkcyjne, ale w Szczecinie doszło do antyradzieckich zajść. Czas odwilży w Polsce, a na Węgrzech zbrojne wystąpienie ludności stłumione przez interwencję Armii Radzieckiej. Polacy zdali egzamin Solidarności z rewolucją na Węgrzech, masowo oddając krew dla jej ofiar. Kiedy myślę o historii XX wieku, to rok 1956 jest dla mnie wyjątkowy. Nie dlatego, że go pamiętam, ale wydaje mi się rokiem przełomowym ogromnych nadziei, których nigdy potem chyba nie było. Takich emocji jak w 1956 roku. Czy pan profesor się zgodzi z taką oceną tego wyjątkowego czasu? Wiele osób taką właśnie perspektywę przyjmuje. Ja nie mogę jej osobiście, całkowicie, że tak powiem, egzystencjalnie potwierdzić, bo nie pamiętam roku 1956, ale z tego, co opowiadali mi moi rodzice, rodzice mojej żony i bardzo wiele osób starszego pokolenia, które przeżywało tamten czas rzeczywiście wydarzenia roku 1956 niosły ze sobą Głęboki oddech ulgi i nadziei, trudno porównywalny z czymkolwiek innym, może poza jednym, co rzecz jasna już pamiętam. No właśnie, niech zgadnę, karnawał Solidarności, a sierpień jako początek. Tak, naturalnie. Pewnie historycy będą się spierać na temat znaczenia tych dwóch okresów, porównując je między sobą. Niewątpliwie 56 rok. Przede wszystkim przynosił westchnienie ulgi. Noc stalinowska na pewno była nieporównana z niczym, co po niej nastąpiło, niezależnie od tego, jak oceniamy system komunistyczny. Po 1956 roku w stopień jego represyjności, zakłamania, łamania masowego charakterów siłą, bo oczywiście były łamane w inny sposób, ale już nie tak brutalnie i nie przy pomocy tak najbardziej prymitywnych, drastycznych metod, jak masowe wyroki śmierci dziesiątki tysięcy ludzi w obozach. Tego już po 1956 roku nie było, a rozczarowanie nadziei na większą zmianę. Tu oczywiście Władysław Gomułko rozmijał się z tymi oczekiwaniami, ale tego w 1956 roku mało kto jeszcze w kraju przynajmniej się domyślał, bo oczywiście na emigracji więcej było takich sceptycznych uwag. Gdyby nie było tajnego referatu Nikity Chruszczowa, czy brak takiego referatu o kulcie jednostki i jego następstwach uruchomiłby też to, co wydarzyło się w kolejnych miesiącach w całym obozie wschodnim? Myślę, że trudno przecenić znaczenie tego referatu. On nie musiał wybrzmieć, nawet oczywiście na zamkniętym posiedzeniu, do którego nie były dopuszczone zagraniczne delegacje. Przypomnijmy, na posiedzenie, na którym w Kremlowskim Pałacu Zjazdów wygłaszał swój wielogodzinny referat Nikita Chruszczow, zaproszeni byli tylko sowieccy delegaci na 20 zjazd KPZR. Kilkuset czy około tysiąca delegatów sowieckich nie ma poufności czy tajności na poziomie tysiąca ludzi dopuszczonych do Takiej tajemnicy i referat szybko rozprzestrzenił się zarówno wśród towarzyszy partyjnych, nie tylko partii sowieckiej, ale w innych także partiach komunistycznych, które były zaproszone na sam zjazd. No a za pośrednictwem polskim w istocie wydostały się na zachód przez konsulat francuski w Krakowie, przez ambasadę amerykańską w Warszawie i stały się publiczną już tajemnicą w roku 56., a to miało znaczenie no, kolosalne, dlatego że obalony został kult prawdziwego boga komunizmu, jakim do 1956 roku był Józef Stalin. To był wstrząs ideologiczny o side trudno dla nas dzisiaj wyobrażalnej. Kult Stalina oficjalnie lansowany przez partię był tak potężny, że jego podważenie przez kogoś, kto formalnie przecież był następcą Stalina, w tym przypadku chodzi oczywiście o Nikitę Ruszczowa. Musiał wywołać wstrząs, jak to następca tego półboga czy boga komunizmu obala teraz dobrą pamięć o nim, a więc mówi, że po prostu bogowie komunizmu mogą się mylić, że nie tylko mogą się mylić, ale mogą być zbrodniarzami. Tego rodzaju deklaracje składa nie jakaś wroga, jak to wtedy mówiono, imperialistyczna radiostacja. Nie złowrogie siły amerykańskiego kapitalizmu, czy brytyjskiego imperializmu, czy niemieckiego rewizjonizmu, tylko to mówi w samym centrum władzy komunistycznej następca Stalina. Kryzys miał charakter, można powiedzieć, niemal religijny. I ten kryzys uruchomił proces upadku ideologii komunistycznej, przynajmniej w świecie realnego komunizmu. Bo ta ideologia w latach 50. w latach 40. wcześniej opierała się nie tylko na konkretnych hasłach programowych, ale przede wszystkim na kulcie jednostki. To określenie eufemistyczne w zasadzie łagodzące jakby to, co kojarzono już później pod tą nazwą, a więc masowe zbrodnie, ten termin kult jednostki dobrze oddaje, istotę zjawiska, które zostało naruszone, zniszczone referatem Chruszczowa. Raz, dwa, raz, dwa. Alo, alo, alo, alo. Da. Da. No, tak, ja chcę teraz sprawdzić, zapisuje się czy nie zapisuje się. Rok 1966. Pozbawiony władzy Nikita Chruszczow w tajemnicy rozpoczyna, jak Państwo słyszeli, nagrywanie swoich wspomnień. Panie profesorze, a nie mogło być tak, że to co się działo, lata które minęły, gdzieś schowano pod dywan, nie trzeba byłoby być może się oczyszczać i świat istniałby dalej. Nie z tym Bogiem Stalinem, to z innym. Umarł król, niech żyje król, czyli Chruszczow. Po co Chruszczow to zrobił? To jest kluczowe pytanie i rzeczywiście bez odwołania do historii walk na szczytach władzy w partii i państwie sowieckim trudno zrozumieć logikę postępowania Chruszczowa. Chruszczow przecież miał pozycję mimo wszystko chwiejną w tym systemie władzy na Kremlu, bo po zastrzeleniu Beri jako głównego przeciwnika jeszcze w 1953 roku, po usunięciu głównego rywala, już bez usunięcia go z tego świata, tylko relegacji na margines życia politycznego, Georgija Malenkowa, jednak w Politbiurze Sowieckim miał przeciwko sobie Chruszczow potężnych, starych towarzyszy związanych z samym centrum władzy stalinowskiej końca lat trzydziestych, lat czterdziestych i początku lat 50. Takich jak Wiaczesław Mołotow, jak Łazarz Kaganowicz i wielu innych towarzyszy, ale te dwa nazwiska tutaj są szczególnie ważne. Ci ludzie nie bardzo mogli pogodzić się z tym, że Chruszczow uznawany przez nich za najgłupszego nie nadający się według nich do roli godnego następcy samego Stalina, miałby ich teraz stopniowo osłabiać, wysuwając się na czoło tego panteonu komunistycznej władzy i ideologii. A więc Chruszczow czuł, że grozi mu możliwe obalenie przez spisek, przez współdziałanie tych starych towarzyszy stalinowskich. Chruszczow też był oczywiście stalinistą, też miał ręce unurzane we krwi, nie po łokcie, ale po pachy choćby jako sekretarz Komitetu Moskiewskiego w okresie Wielkich Czystek, a później Komitetu Ukraińskiego Partii odpowiadał przecież bezpośrednio za śmierć setek tysięcy ludzi, ale jego towarzysze z Politbiura odpowiadali za śmierć jeszcze większej liczby ludzi i jeszcze łatwiej można było w nich wskazać odpowiedzialnych za zbrodnie, które dotknęły przecież nie tylko zwykłych ludzi, ale dotknęły także towarzyszy partyjnych. I na to zwrócił uwagę Chruszczow w swoim referacie, że Stalin Uderzył w kadry partyjne, a więc chciał jakby pokazać Chruszczow w ten sposób, że Stalin zagrażał partii niejako, a więc partia chcąc czuć się bezpieczna, chcąc czuć się pewniej w tym nowym świecie powinna popierać Chruszczowa, który mówi nigdy więcej czystek partyjnych. Chruszczow nie kajał się, nie płakał nad losem milionów chłopów sowieckich, czy nad losem polskich ofiar w Katyniu, o nich oczywiście nie wspominał w ogóle, chodziło mu właśnie w istocie tylko o czystki partyjne, ale już to samo spowodowało, że oczywiście postawił w bardzo trudnej pozycji swoich towarzyszy z Politbiura, tych, którzy ewentualnie mogli go obalić, właśnie takich jak Mołotow czy Kaganowicz, ale z drugiej strony także uruchomił ów proces załamania kultu, czy tej wiary w boga komunizmu, Stalina. To służyło mu wyłącznie walce o utrzymanie się na szczycie tej władzy. Rok po tajnym referacie Chruszczow rzeczywiście stanie wobec takiej próby obalenia przez Mołotowa i Kaganowicza, ale zostanie wtedy skutecznie poparty przez większość partyjną i okaże się, że jego taktyka, na taki krótki dystans będzie skuteczna, natomiast ta taktyka okaże się długofalowo zabójcza dla ideologii komunistycznej, osłabiając jej moc zdecydowanie nie tylko w Polsce, ale w skali całego obozu komunistycznego. Czy elementem taktyki Chruszczowa była niespodziewana śmierć polskiego Stalina, jak nazywano Bolesława Bieruta, który zmarł w Moskwie, był wtedy gościem 20 zjazdu KPZR? Tak, był taki żart, nawet wtedy krążący po Polsce, że Moskwa zmieni swoją nazwę wtedy na Częstochowa. Bo nie tylko Bierut zmarł, ale wielu innych wybitnych towarzyszy partyjnych z całego obozu komunistycznego, w każdym razie kilku zmarło w tym czasie. Zapewne pod wpływem emocji związanych jednak z rzuconym wtedy oskarżeniem pod adresem Stalina, co oznaczało, że mali Stalinowie, tacy właśnie jak Bierut w Polsce, czy Gotwald w Czechosłowacji, czy inni mogą czuć się zagrożeni, że teraz ich zechce ktoś rozliczać. To powiedziałbym psychiczne oddziaływanie na tych, którzy mogli czuć się mianowańcami Stalina bezpośrednio i poniekąd odbiciem jego władzy i autorytetów w poszczególnych krajach komunistycznych dotyczyło na pewno Bieruta, ale według wszelkich danych Bierut zmarł jednak śmiercią naturalną, przeziębił się, grypa wdała się w to zapalenie płuc i zator płucny, który go z tego świata usunął. Na pewno osłabiony organizm tym napięciem, tym całym szokiem związanym z referatem Chruszczowa no, łatwiej uległ chorobie i chyba w taki raczej naturalny sposób można odczytywać śmierć Bieruta, która naturalnie przyspieszyła jeszcze zmiany w Polsce. W Polsce aparat partyjny zaczytywał się w pewnym momencie czy od pewnego momentu Zaczytywał się tajnym referatem Chruszczowa, natomiast Polacy zaczytywali się artykułem trzech publicystów, Jerzego Ambroziewicza, Walerego Namiotkiewicza i Jana Olszewskiego, artykułem pod tytułem Na spotkanie ludziom z AK zamieścił ten tekst Tygodnik Po Prostu. Tyczył tekst rehabilitacji akowców. Akt odwagi. Dlaczego właśnie o rehabilitacji akowców? To była najbardziej dojmująca kwestia wtedy? To była na pewno bardzo dojmująca kwestia, bo przypomnijmy przecież, że armia krajowa liczyła setki tysięcy zaangażowanych w jej działania członków, a razem z współpracownikami, z rodzinami. Sprawa. Pamięci o tej organizacji, która miała tyle bohaterskich kart zapisanych w swojej działalności w czasie II wojny światowej dotyczyła milionów Polaków w istocie. Ta wizja zaplutego karła reakcji którego członkom należy się tylko miejsce w katowniach ubeckich, droga do rozstrzelania w najlepszym razie, w najlepszym razie tolerowanie jako amnestionowanych wrogów ustroju, o których działalności można tylko w najlepszym razie milczeć, a nic dobrego nie da się powiedzieć, to właśnie bolało, po prostu bolało ludzi, miliony ludzi, jako straszliwa niesprawiedliwość i właśnie ów artykuł, którego głównym autorem był młody prawnik Jan Olszewski, obok dwóch także publicystów komunistycznych po prostu Jerzego Ambroziewicza i Walerego Namiotkiewicza, potem bliskiego współpracownika Władysława Gomułki. Ten artykuł po prostu rzeczywiście wychodził naprzeciw, na spotkanie, tak jak w tytule tego artykułu było to uwypuklone, Całemu społecznemu, w pewnym sensie, ruchowi ludzi związanych z tradycją Armii Krajowej, tak żywą. Przecież to było raptem 11 lat po zakończeniu wojny. Wyobraźmy sobie, no, 11 lat temu to przecież czasy, które doskonale pamiętamy, świeże czasy. Otóż z takiej perspektywy spojrzenie wstecz na tradycję Armii Krajowej domagało się tego właśnie, co sformułowali owi autorzy, a więc żądania oddania sprawiedliwości w środowisku Armii Krajowej. Oczywiście tekst artykułu zawierał rytualne potępienie dowództwa AK, że nie stanęło na wysokości zadania itd., itd., ale oddawał hołd po prostu bohaterstwu tych ludzi i mówił, czy mamy potępiać żołnierzy AK, którzy bohatersko walczyli w obronie polskiej niepodległości i raczej chwalić tych, którzy nic nie robili w czasie II wojny światowej, stali z boku, czy też właśnie powinniśmy wreszcie powiedzieć o zasługach żołnierzy AK tego środowiska. Ten tekst, który został opublikowany, tak się złożyło dokładnie na jeden dzień przed śmiercią Bieruta w Moskwie, był no, niemal z równą uwagą czytany, wywołał niemal równą sensację informacji, która przyszła z Moskwy o śmierci dyktatora razem tworząc jakby potężny przełom w kierunku umocnienia tych nadziei na zmiany w Polsce. Dziś mówimy o wydarzeniach roku 1956. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji programu pierwszego Polskiego Radia. Historia Żywa Dlaczego dopiero w maju rozpoczęły się rozmowy z Gomułką? Może Gomułka powinien zostać już w marcu pierwszym sekretarzem PZPR, a nie Ochab? Czy natolinczycy, którzy byli kojarzeni z betonem partyjnym i puławiani uważani za partyjnych demokratów, uznali, że czas Gomułki w ogóle już minął i że on jest politycznym emerytem? Gomułka, przypomnijmy, nie był jeszcze. Członkiem żadnych wysokich gremiów partyjnych. Dopiero w 1955 roku został zwolniony z aresztu, ale oczywiście był już bardzo ważnym układem odniesienia dla dyskusji politycznych. Brał w nich udział, m.in. pisząc listy do partyjnych organów prasowych. Niedrukowane jeszcze wtedy, to znaczy odrzucano te listy, w których bronił swojego dobrego imienia przed wciąż ponawiającymi się atakami wobec jego linii partyjnej z lat 40., a więc Gomułka stawał się na pewno z każdym dniem coraz ważniejszą postacią życia publicznego, ale członkiem władz partyjnych jeszcze nie był. Najpierw musiał być przyjęty z powrotem do tych gremiów, a formalnie mogło stać się to wyłącznie na plenum Komitetu Centralnego, a w ślad za tym do biura politycznego, czyli do tego najważniejszego organu władzy partyjnej, spośród którego wybierano pierwszego sekretarza. Ta dyskusja nad powrotem Gomułki do Władzy rzeczywiście toczyła się w atmosferze bardzo zaciętej rywalizacji dwóch nieformalnych grup, jakie przybrały nazwy od miejsc, w których spotykali się ich zwolennicy. Jedna z tych grup to tak zwani Puławianie od mieszkania jednego z członków tej grupy Leona Kasmana przy ulicy Puławskiej w Warszawie. Skupiała ona w większości, choć nie wyłącznie, towarzyszy z Politbiura i z Komitetu Centralnego oraz wspierających ich innych ważnych towarzyszy ówczesnej partii pochodzenia żydowskiego, stąd ukuta dla tej grupy przez znakomitego publicystę, a brata jeszcze bardziej wybitnego historyka Witolda Jedlickiego, brata Jerzego Jedlickiego, Określenie Żydy dla tej grupy w przeciwstawieniu do drugiej grupy, która otrzyma nazwę w ujęciu Jedlickiego Chamy. Otóż grupa, do której zaliczali się obok Kasmana, m.in. Jerzy Albrecht, Matwin, Morawski, Staszewski, Zambrowski, to byli ludzie, którzy odpowiadali w nie mniejszym stopniu niż ich rywale, za najgorsze zbrodnie systemu stalinowskiego okresu Bieruta. Teraz jednakże, chcąc jakby zdystansować się od swojego udziału w tych zbrodniach, troszkę śladem Chruszczowa starali się stanąć na czele odnowy, to właśnie oni są rzecznikami liberalizacji odnowy, by troszkę przykryć swój współudział i swoją współodpowiedzialność za śmierć dziesiątków tysięcy polskich patriotów, uczciwych ludzi w latach czterdziestych i pięćdziesiątych. Druga grupa Grupa natolinczyków, czyli owych hamów, ten zespół, że tak powiem ludzi, przyjął nazwę od budynku Urzędu Rady Ministrów mieszczącej się w Natolinie, gdzie spotykali się m.in. Franciszek Jóźwiak, Wiktor Kłosiewicz, Franciszek Mazur, Zenon Nowak, niejako patronujący im wszystkim z ramienia wielkiego brata moskiewskiego Konstanty Rokosowski. Oni z kolei podkreślali swoją absolutną lojalność wobec Moskwy na pierwszym planie. Po drugie, gotowi byli poruszyć akcenty antysemickie w walce ze swoimi przeciwnikami, a więc starali się przedstawić własną grupę jako tą szczerze polską, prawda, czy słowiańską nawet, bo przecież z towarzyszami rosyjskimi mieliśmy być za pan brat, przeciwko przewadze żydowskiej, która zaznaczyła się w tej drugiej grupie Puławian. Te akcenty pojawiły się już w czasie plenum, na którym wybierano Ochaba, nawiązując zresztą także do pewnych uwag, które wypowiadał wtedy w Moskwie sam Chruszczow, który też grał tą nutką antysemicką. Nie wolno zapominać o tym, że to były gryże, ich celem była walka o władzę. Ani Puławianie nie byli żadnymi prawdziwymi demokratami, ani dla natolińczyków jedynym celem nie była jakaś czystka antysemicka. Choć i jednych i drugich trzeba oceniać za każde słowo, każdy czyn, który wypowiedzieli lub dokonali nie tylko w 1956 roku, ale także w poprzednich latach. Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, Niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie. Użyję słowa skaza. Nie wiem, czy pan profesor nie będzie protestował. Skaza na 1956 roku, roku kojarzonym z z. Ogromnym entuzjazmem, nadzieją na zmiany i tą skazą był poznański czerwiec, krwawo stłumiony protest robotników i premier Cyrankiewicz, który wypowiada słowa, kto podniesie rękę przeciw władzy ludowej, dwie rzeczywistości. To oczywiście z perspektywy czasu ta skaza, jak pani redaktor powiedziała, czerwcowa może się wydawać właśnie tym, ale raczej należy widzieć w czerwcu 1956 roku etap. Przyspieszający zmiany bez czerwca 56 roku nie byłoby października 56 roku. Choć oczywiście same tragiczne wydarzenia 28-29 czerwca w stolicy Wielkopolski nie miały na celu, ani nie były zainicjowane z myślą o odbywającym się kilka miesięcy później plenum Komitetu Centralnego PZPR, na którym wybrano Władysława Gomułkę. Powody samego wystąpienia robotników i mieszkańców Poznania miały charakter z jednej strony bytowy, chodziło o zawyżanie norm produkcyjnych, o niskie, zaniżane płace, to jakby udowodniono już wcześniej w zakładach imienia Stalina w Poznaniu, stąd skrót ZISPO. W Poznaniu tak Cegielski został przemianowany na zakłady imienia Stalina. Otóż to właśnie w tych zakładach zaczął się strajk poprzedzony jednakże wcześniejszą próbą negocjacji z odpowiednim ministerstwem w Warszawie, by po prostu zadośćuczynić materialnie żądaniom, słusznym żądaniom robotników. Bez jednakże żadnych pozytywnych rezultatów te negocjacje w drugiej połowie czerwca się zakończyły a nakładało się na te bezpośrednie właśnie bytowe powody strajku wezwanie do swobody. To nie chodziło tylko o chleb, ale chodziło także o wolność. Poszerzyć dostęp do wolnego słowa, by zaprzestać zagłuszania Radia Wolna Europa i innych radiostacji, które przynosiły inny od oficjalnego obraz rzeczywistości politycznej, społecznej i kulturalnej w Polsce żeby poszerzyć tę wolność słowa także w mediach ówcześnie istniejących w kraju, żeby przywrócić obecność religii katolickiej w życiu publicznym w Polsce, skąd została w czasach stalinowskich faktycznie relegowana. Wciąż jeszcze przecież mieszkańcy całej Polski myśleli o wciąż internowanym prymasie Wyszyńskim. I to właśnie razem stworzyło mieszankę wybuchową, która eksplodowała w momencie najbardziej dogodnym w istocie dla skuteczności takiego wystąpienia, bo był to moment, kiedy w Poznaniu odbywały się międzynarodowe targi poznańskie, a więc w Poznaniu byli po prostu przedstawiciele obcych krajów, co w Polsce w tamtym czasie zdarzało się jeszcze wciąż bardzo rzadko i miało charakter izolowany. A Poznań był w tym momencie akurat w końcu czerwca miejscem, gdzie było wielu obcokrajowców, a zatem wydarzenia, jakie mogły się tam rozegrać, musiały znaleźć odzwierciedlenie w informacjach, które dotrą do świata, nie mogły być stłumione. To właśnie sprawiło, że wystąpienia, które zaczęły się o 6.30 rano 28 czerwca, a które przerodziły się od protestu robotników na jednym z wydziałów Cegielskiego, wkrótce objęły w ciągu kilkudziesięciu minut cały ogromny zakład, a dołączyły się do niego dziesiątki tysięcy mieszkańców liczącego wtedy ponad 300 tysięcy mieszkańców Poznania i uformowało pochód, który liczył podobno według niektórych obliczeń do 100 tysięcy mieszkańców skandujący hasła chleba i wolności i wobec takiej siły, takiej liczebności władze partyjne okazały się bezradne i to pozwoliło na zdobycie budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR, także budynku Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa i wtedy okazało się, że władze jakby nie bardzo wiedzą co zrobić, jak zareagować, no czy strzelać do robotników. To jeszcze było jakby nowe. Ta chwila wahania i zarazem chwila bezradności związana z decyzją, by jednak użyć siły wojskowej. Najpierw to byli podchorążowie szkoły oficerskiej i wojsk pancernych, którzy prowadzili swoje czołgi, by spacyfikować to wystąpienie. Ale potem były to już regularne dywizje kierowane przez generała Iwana Gorochowa-Popławskiego i doprowadziły one do prawdziwej masakry w Poznaniu. Przyjmuje się, że zginęło od 57 według najnowszych ustaleń doktora Jastrzębia do 74 czy blisko nawet 100 ofiar. Echem tego wstrząsu stały się słowa Cyrankiewicza, zawierały one sugestie, która stała się oficjalną wykładnią tych wydarzeń, że to mianowicie był plan powstania ukuty gdzieś w Waszyngtonie albo w Republice Federalnej Niemiec, by obalić ustrój komunistyczny w Polsce, by zniszczyć polską niepodległość. Ta absurdalna w istocie łajdacka, ale zgodna z komunistyczną ideologią interpretacja wydarzeń poznańskich okazała się jednak na dłuższą metę nie do utrzymania. i Jeśli jakiś słów Cyrankiewicz w swoim życiu żałował, to na pewno tych, które pani redaktor zacytowała, będą wielokrotnie przypominane w dalszej karierze tego wiecznego premiera PRL.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 Był poznański czerwiec, bez którego nie byłoby polskiego października, powiedział pan profesor kilkanaście minut temu, ale przecież wcześniej mogła być radziecka interwencja w Polsce. Na Węgrzech tak się stało. Czy jednak Moskwa odpuściła Gomułce i dlatego tak skutecznie upomniał się u swoich towarzyszy partyjnych o stanowisko pierwszego sekretarza? Rzeczywiście, kiedy przypatruje się dokładniej całej sekwencji wydarzeń drugiej połowy 1956 roku, nie tylko w Polsce, ale w całym obozie komunistycznym, to można jakby lepiej zrozumieć ich wewnętrzną dynamikę. I tu trzeba przenieść się z Warszawy nie tylko do Budapesztu i do Moskwy, ale do Pekinu. Bo we wrześniu 1956 roku odbywał się tam ósmy zjazd komunistycznej partii Chin. Przypomnijmy, Chiny były drugim wtedy aspirującym do równorzędności ze Związkiem Sowieckim, członkiem całego systemu partii komunistycznych, a więc było to bardzo ważne wydarzenie w którym brały udział wszystkie partie komunistyczne całego bloku, a raczej ich delegacje na najwyższym szczeblu. I OHAP, jako pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, był obecny na tym zjeździe. Udawał się tam przez Moskwę naturalnie, by wysłuchać tam instrukcji. Kiedy już wracał ze swojej wizyty w Pekinie, nie zatrzymał się w Moskwie ku zaskoczeniu, a nawet oburzeniu towarzyszy sowieckich bo w Pekinie starał się przedstawić OHAP sytuację w Polsce jako stan, który polscy komuniści, komuniści, na których czele on stał, będą próbowali rozwiązywać bez ingerencji ze strony Moskwy. I do tego namawiali go w istocie towarzysze chińscy, właśnie w walce o swoją pozycję równorzędną wobec Moskwy chcieli ograniczyć wpływ czy też bezpośrednie zarządzanie Moskwy w stosunku do innych partii komunistycznych. I pojawił się problem Polski, w którym nieoczekiwanie Chiny, Mao Zedong, przywódca Komunistycznej Partii Chin i premier Chin, Chuen Lai, okazali się sojusznikami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej niejako przeciwko KPZR. Wkrótce zaczęły się obrady plenum Komitetu Centralnego, ósmego plenum, na którym miały być wybrane nowe władze. Uzgodniono już w bardzo ostrych dyskusjach, które się wtedy toczyły w październiku, uzgodniono, że Gomułka otrzyma funkcję pierwszego sekretarza, bo to może uspokoić sytuację społeczną w kraju i że usunięci zostaną, tak jak się tego Gomułka domagał ze składu Biura Politycznego, ostatni przedstawiciel tej trójki rządzącej Polską w czasach Bieruta, Hilary Minc, bo Berman już nieco wcześniej został odsunięty, oraz symbol podległości PRL-u Moskwie, czyli marszałek Konstanty Rokosowski. Te zmiany uzgodnione na posiedzeniach Biura Politycznego, wbrew oporowi natolińczyków, nie mogły się podobać Moskwie, bo były z nią nieuzgodnione. I to spowodowało, razem z alarmującymi raportami sowieckiego ambasadora w Warszawie, że władze sowieckie postanowiły interweniować. Rzeczywiście zostały postawione w stan gotowości bojowej wszystkie wojska, a liczyły one no, wtedy ponad 100 tysięcy ludzi, wojska sowieckie na terenie Polski. Postawione zostały w stan gotowości także część wojsk, znacznie silniejszego jeszcze kontyngentu wojsk sowieckich stacjonujących w NRD, Flota sowiecka-bałtycka zablokowała polskie porty, a w ruch puszczone zostały dwie dywizje. Jedna z okolic Bolesławca, czyli z Dolnego Śląska, szła w kierunku Warszawy, druga szła z Bornego-Sulinowo, czyli z okolic Kołobrzegu, także w kierunku Warszawy i obie zatrzymały się dopiero na rozkaz Rokosowskiego na 100-150 kilometrów od polskiej stolicy. Co mogło być dalej? Cóż, możemy się nad tym zastanawiać, ale wiemy co się stało. Bo Chruszczow domagał się, by zaprosić delegację sowiecką na plenum decydujące do Warszawy, ale takiego zaproszenia nie otrzymał. Przyjechał mimo to razem z najważniejszymi towarzyszami oraz naczelnym dowódcą sił wojskowych Układu Warszawskiego, marszałkiem Iwanem Koniewem. To była jawna groźba pod adresem Polaków. Chruszczow przylatując na lotnisko w Warszawie wyminął w ogóle witającą go w tej sytuacji delegację polską, w której był i Ochab i już Gomułka. W ogóle nie podał im ręki, tylko skierował się do obecnych oczywiście na powitaniu towarzyszy radzieckich na czele z marszałkiem Rokosowskim i z ambasadorem w sowieckim w Warszawie. Źle wróżące początki tych rozmów, które odbyły się 19 na 20 października ale Gomułka, który został wtedy wybrany przez owo plenum na nowego pierwszego sekretarza, przekonał Kruszczowa, że będzie lojalnym dalej współpracownikiem w systemie państw Układu Warszawskiego, tyle tylko, że zależy mu na tym, aby zdjąć te widoczne symbole uzależnienia, podległości, kolonialnej zależności Polski od Moskwy. I to bardzo mocno akcentował, czym irytował oczywiście Chruszczowa i innych towarzyszy. I Chruszczow stawiał jasno warunek, że dobrze Gomułka może być wybrany pierwszym sekretarzem, ale nie można ruszać Rokosowskiego i paru innych towarzyszy, o których upominała się grupa natolińska. I z tym Chruszczow wyjechał. I jednak nowy skład politbiura, jaki został wybrany, okazał się 21 października nie taki, jak życzył sobie Chruszczow, bo Rokosowski został usunięty. Usunięty został także Hilary Minc, Franciszek Mazur i Zenon Nowak, czyli czołowe postaci z tego natolińskiego, promoskiewskiego zespołu. I jednak do interwencji nie doszło była wyraźna, może nie groźba, ale sugestia płynąca wtedy z Pekinu do Moskwy. Nie ruszajcie, towarzyszy, w Polsce, bo na razie żadnego demontażu socjalizmu w Polsce nie ma. Drugi aspekt to oczywiście jakaś nadzieja chruszczowa, że Gomułka mimo wszystko nie przekroczy pewnych granic. I trzeci punkt, który pani redaktor wspomniała, to oczywiście już dojrzewająca wtedy, czyli w końcu października, dramatyczna sytuacja na Węgrzech. Już zaczynały się protesty, a w każdym razie dążenie do przywrócenia na fotelu premiera w Budapeszcie Imre Nodzia, partyjnego reformatora, w którym Węgrzy stopniowo, a właściwie bardzo szybko zaczną widzieć obrońcę swojej suwerenności w stosunku do Moskwy. No i Chruszczow musiał zacząć się zastanawiać, czy podejmować walkę jednocześnie jakby na dwóch frontach, w Warszawie i w Budapeszcie czy raczej uznać, że tymczasowo sytuacja w Warszawie jest względnie opanowana a przyjrzeć się bardziej groźnej, bardziej dynamicznej jeśli chodzi o wysuwane stopniowo w Budapeszcie żądania już nie tylko liberalizacji w partii, ale po prostu wyjścia Węgier z układu warszawskiego i ogłoszenia neutralności tego kraju, a więc wyjścia z obozu komunistycznego. Tak to niejako Węgry no nie chcę powiedzieć, że padły ofiarą dodatkowej frustracji Chruszczowa związanej z jego nie w pełni udaną interwencją w Polsce, ale na pewno trzeba odczytywać dynamikę tej sytuacji w końcu 1956 roku właśnie łącznie w tym czworokącie Pekin, Moskwa, Warszawa, Budapeszt. Rozumiem, że w tej trudnej geopolitycznej sytuacji nie należy się dziwić temu, że Gomułkę poparli naród, prymas i wolna Europa. Tak, oczywiście. Pamiętajmy, że był to moment naprawdę dużego napięcia w skali globalnej, bo to był czas, to już oczywiście kilkanaście dni po wyborze Gomułki, kiedy nastąpiła sowiecka interwencja na wielką skalę, militarna interwencja w Budapeszcie, w której w tysiące ofiary będą liczone. A jednocześnie był to moment nieudanej z kolei interwencji francusko-brytyjskiej przeciwko Egiptowi w kanale suezkim. Brytyjczycy chcieli odzyskać kontrolę nad tym kanałem przy współpracy z Izraelem. Wtedy okazało się, że Stany Zjednoczone dystansują się od swoich europejskich sojuszników. Jakby cały świat w tym momencie, koniec października, początek listopada stanął wobec dwóch wielkich kryzysów. Kryzysu budapeszteńskiego czy wschodnioeuropejskiego i kryzysu sueskiego jednocześnie. Ta groźba przejścia tego kryzysu w stan wojny, który obejmie już nie tylko Węgry, ale Polska, na pewno działała w sposób, o którym pani redaktor wspomniała, to znaczy w sposób mobilizujący do zgody, do jakiegoś konsensusu. To był moment szczególny, kiedy przecież poparł Gomułkę także zwolniony dokładnie w tym czasie ze swojego miejsca internowania w Komańczy, prymas Wyszyński. Chodziło o to, by społeczeństwo jakby wystąpiło razem w obliczu niepewności, w obliczu jednocześnie nadziei, że zmiany, jeśli naród będzie występował razem, Będą toczyły się szybciej, w dobrym kierunku, nie zostaną zahamowane. Była to audycja Historia Żywa. Za tydzień o latach 1957-58.